Nie mów nikomu, to tajemnica. Wieś. Dlaczego wieś? Dlaczego wioska? Ym, przez w sumie 19 lat mieszkałam na wsi. Była to taka, właściwie jest nadal, dość mała. Miejscowość. Dwa sklepy, ale za to kościół, cmentarz i szkoła. Hmm. Od razu wyjaśnię, iż nie mieliśmy gospodarstwa, nie mieliśmy żadnych krówek, świnek, kurek, tp. Mieszkałem w bloku. Hmm. Można powiedzieć, iż hmm, miejscowość jest podzielona, bo nadal jest, na tą część osób właśnie takich typowo, że tak powiem, wiejskich, on, oczywiście bez obrażenia tych osób, ale w sensie, że mieszkających tam od iluś już pokoleń i, i zajmujących się właśnie takimi typowo wiejskimi sposobami na życie i na część taką osób pracujących umysłowo. Aczkolwiek część tych osób, które pracują umysłowo pochodzi z tej części osób typowo Parających się wiejskimi różnymi zajęciami. Okej, okay, no to to tak było słowem wstępu. Mm. Co mnie z wsią najbardziej kojarzymy się kilka rzeczy. Znaczy, nam, no, w sensie mi. Tak ogólnie, jak sobie pomyślałam wieś i sobie wypisałam, co mi się z wsią w ogóle kojarzy. I będę tu pomijać jakieś różne, taką, różną taką filozofię. Różną, ale powiedziałam. No, filozofię wiejską, tak? Będę pomijać tym różne takie yy, opinie, jakie się słyszy na wsi. Jakąś taką ideologię w ogóle. Ja się bardziej skupię na tym, co ogólnie się nam kojarzy. Jak pomyślimy wieś, tak? No to... To jakieś tam ptaszki ćwierkające. Jakieś takie szumiące zboże, jakiś szumiący strumyczek, jakieś drzewka też szumiące, gdzieś tam pachnące kwiatki. Taki, taka właśnie sielanka. Poza tym, z wsią em, kojarzą się też zwierzęta. I to takie, no, specyficzne zwierzęta, nie jakieś tam przecież żywy i żyrafy. Tak, więc em, każde zwierzę, które wypisałam w jakiś sposób, mi się kojarzy ze wsią. I więc tak sobie pomyślałam, a opowiem o tych zwierzątkach i o tym, czy mam jakieś wspomnienia z nimi związane albo czy może po prostu wzięło mi się w głowie bardziej ze stereotypów, jakie się wiążą z wioską. Jeśli chodzi o koty, to tak, oczywiście na wsi było ich wiele. Moje wspomnienia z kotami, hmm, pierwsze wspomnienie, hmm, opowiadałam już o niej w jednym odcinku, ale nie każdy przecież słuchał wszystkich. Hmm, jak miałam, no, no nie wiem, na pewno nie byłam jeszcze w podstawówce, czyli miałam ileś tam lat, mało w każdym bądź razie, dostałam kota, już nie będę wnikać w jaki sposób, tak mogłam sobie wybrać wybrałam, i oczywiście wybrałam kotkę, no bo jak żeby inaczej. Kotka była biało-czarna. E, niestety nie była u on niedługo, niecały chyba tydzień, albo i trzy dni. E, za bardzo ją kochałam, za bardzo ją ściskałam. Miałam tendencję do narzenia ją do góry nóżkami i ściskania za brzuszek. Generalnie kot na mój widok się jeżył i uciekał. Taka jak już to mówiłam, limirka byłam dodatkowo rodzice też się chętnie chcieli pozbyć tego kota, ponieważ to nie były czasy, kiedy były kuwety. Więc sobie wyobrażacie, jak mieli przerąbane, że tak powiem. W związku z tym, tak, ten kot, kiedy usiekł na strych i trzeba było miauczyć, żeby przez parę, tam, nie wiem, godzin, żeby w końcu wyszedł, że można było go złapać, to tak, zostałam przekonana do tego, że kotkowi u nas jest źle i najlepiej mu będzie, jak będzie sobie w takiej typowej wiosce, jakiejś tam, w takim bardziej gospodarczym miejscu żył. E, udało się znaleźć takie mieszkanie, takie dla tego kota, takie lokum, że nie był wcale w jakiejś oborze, bo na to ja się nie zgodziła oczywiście. Mieszkał sobie u pani, u rodziny właściwie, że w taki sposób, że sobie przebywał na dworzu kiedy chciał i w domu kiedy chciał. I ta kotka żyła bardzo długo, bo bodajże 14 czy ileś lat, no w każdym razie długo żyła. Była, wyrosła na wielką taką kocicę dumną z siebie i co dziwne, kiedy gdzieś tam nie widziała, yy, podchodziła. Nie żyła się, nie uciekała. Podchodziła, dała się chwilę pogłaskać, co szła swoją, swoją drogę, że gdzieś tam może jakoś zapamiętała zapach. Yy, druga historia, jaka mi się kojarzy z kotami, to taka: no, przyznam, że byłam niezbyt dobrym dzieckiem, jeśli chodzi o to wydarzenie. Yy, pomijam już fakt, że namówił mi do tego kłózno, ale. Yy, więc wypaliśmy yy, koty. Właściwie to były dwa koty sąsiadów. Dlaczego akurat te dwa koty? Ponieważ to były kocury. I to były takie zdziczałe kocury, które się dobierały do kur. Muszę powiedzieć, że... Właśnie, muszę wspomnieć, że moja babcia mieszkała też na wsi. No ale to były takie sadzi, że tam i ciotka i tam... No ale nie będę teraz się wydawać takie takiej historii. No że tam były kury, kaczki, ale nie było tam krów czy tam czegoś, czy świnek. No ale były kury, kaczki i gołębie. I te kocury dobierały się do kurty kołębi. One były takie lekko zdziczałe, takie wielkie. Więc je łapaliśmy. Przywiązywaliśmy im do ogonów na sznurku puszki. Później je straszpuszczyliśmy tak, że te koty musiały przeskoczyć przez płot, żeby uciec takiego ze sztachetami. Zazwyczaj kończyło się tak, że one na tej puszce się zwisały tak lekko. Później ta puszka tak opadła, tak wyszło mi ze szczebelki ten sznurek i było tak, że one były za ogon przywiązane do płota i tak na. Nie wiem, w granicy 30 cm mogło sobie chodzić. Oczywiście po stronie sąsiada. Zrobiliśmy tak dwa razy. Pierwszy raz to ja nie wytrzymałem po 10 minutach i odciąłem. Drugi raz um, przyszedł sąsiad i je odciął. Aczkolwiek wcale się na nas nie nadar. O dziwo. Myślałam, że się nam oberwie za te koty. Ale nam się nie oberwało. Ale za to, to koty się zemściły i później mojemu zginęły dwa gołębi tajemniczych się. Zostały tylko piórka takie jakby powyrywane. No, więc to jeśli chodzi o kota, to koty, kota, tak powiedzmy, i, i, i wieś, to mam chyba takie skojarzenia, aczkolwiek jeszcze jedno, jedna taka historia przychodzi mi do głowy, że mm, znajoma chciała mieć koniecznie kota, no i stwierdzili, tak mieli do wyboru czarno-białego. Było to załatwiane bez widzenia tych zwierząt, że tak powiem. I kolorowego, no to oni chcieli kolorowego. Kiedy pojechali, tylko kota, czy poszli, bo to kota odebrać, spał sobie na fotelu taki kłębek czarno-biały i tak mruczał rozkosznie. Otworzył oczka, zielone spojrzał, przeciągnął się, ziewnął. Uroczy kociaczek. W tym momencie też obiło się od fotela, potem się obiło, odbiło od ściany, wpadło do przedpokoju, przebiegło cały przedpokój, nie wyrobiło na zakręcie, więc przejechało na tyłku po panelach do drugiego pokoju i wróciło jak strzał i schowało się za, za kanapą. I jak się okazało, to właśnie był ich kot. Także mają krzyż bożą mękę, aczkolwiek przynajmniej się nie nudzą. Także tak, to jeśli byłoby o koty, to myślę, że w tej kwestii y, trochę temat rozwinęłam. Pies. Oczywiście pies tak, jak kojarzy się z wsią. I kojarzy się, że ten pies siedzi przy budzie jeżeli jest zazwyczaj na łańcuchu. Nie jestem za tym, mówię od razu łańcuchą łańcuchom i psom przywiązanym przy do budy łańcuchem, mówię stanowczo nie. Ja miałam psy w swoim życiu dwa. Pierwszy to był pies, który wyglądał jak skrzyżowanie nietoperza z myszą, nie wiem, czy no, w każdym razie był śmieszny, miał wielkie uszy i w ogóle, ale to też, to też, jakby nie chcę się powtarzać z poprzednich odcinków, co kiedyś tam mówiłam, no i później miałam w sumie znajdę. Generalnie psy, jeśli chodzi o wioskę, z której ja pochodzę, mam w sumie dobre wspomnienia. Psy oczywiście zawsze szczekają, jak się podchodzi do ogrodzenia, no bo bronią swojego terytorium, ale nigdy mi się nie zdarzyło, żebym została zaatakowana przez psa, goniona przez psa, czy ugryziona przez psa. Zawsze jakoś z tymi psami tam się dogadywałam i nie miałam z nimi większych problemów aczkolwiek no zawsze mnie tam gdzieś wskuło, jeżeli widziałem, że ten pies jest na tym łańcuchu przywiązany zresztą nie oszukujmy się na wsiach jest wiele psów zaniedbanych takich, które są traktowane tylko na zasadzie właśnie dobra to pilnuj, tak też niestety na, jeśli chodzi o wieś jeśli chodzi o koty i psy y, często młode są po prostu zabijane często brutalnie niestety no ale Trudno jest z tym walczyć, trudno jest walczyć z tą mentalnością tych ludzi. Yy, jedna rzecz, jaka mi przychodzi, do głowy między nas psami, to kiedy widziałam, to były bodajże wakacje, yy, chłopaka, który startował do jednej z dziewczyn. I ona raz gdzieś tam szła, po mleko bodajże, z kanką. I koło niej szedł pies. No i on tam chciał do niej coś ten tego. Nie Jezu, ile on wtedy mniej lat, bądź. Yy. 13-14, no ale chciał jej zaimponować bardzo długo. takie krótkie spodenki, porteczki i koszulka do wakacji, tak. No i tam do niej tam coś tam zagaduje, do tego. Ja ten pies nie wiem dlaczego, ale po prostu się wkurzy, po prostu on go ugryzie. Podskoczył za za za te spodenki i mu je ściągnął. On zaczął odganiać się od niego i skończył się tak, że dziewczyna miała okazję zobaczyć jego gołe pośladki. Oczywiście dziura była wygrywana w tych sputankach. To tak jedna rzecz taką, jaką, jakiej byłam świadkiem, tak jakoś mi utkwiła e, gdzieś tam w pamięci i, i, i to takie było z jednej strony śmieszne, z drugiej no na pewno przykre. Ze źródeł, jaki wiem, to y, nie byli parą. Krowa. Krowy, jak wiadomo, dają mleko i... Przez parę lat ja po takim mleko z taką kanką chodziłam właśnie do gospodarza i miałam mleko takie właśnie od swojskiej krówki. Zdarzyło mi się też pić takie mleko, że tak powiem prosto od krowy, yy, aczkolwiek prze, przelane przez taką szmatkę niemnianą czy jakąś tam, czy bewunianą, nie wiem, łodawa. No i, i takie ciepłe jeszcze było i to całkiem inaczej smakuje niż takie mleko kupione w kartoniku. Ponoć takie mleko też nie do końca jest zdrowe, to od krówki w ogóle i zwłaszcza to takie jeszcze ciepłe ten, ale jakoś żyje i jakoś, nie mam trzeciej ręki, czwartej nogi. Nie, bo to by wynikało, że mam już trzy. No, yy, tak jakiś, nie wiem, drugiego nosa, więc, więc. No w każdym razie, jeżeli będziecie na wsi, będziecie mieć okazję to spróbujcie takiego mleka z krówkami jeszcze na jak jakie mam nie, nie. O! Koleżanki, rodzice mieli. W, właściwie będę tu poruszyć chyba jeszcze jedną historię od tej koleżanki, albo i dwie nawet, no ale. Mieli też krówki i mieli jałówkę. Jałówka to jest taka młoda krówka. I ta młoda, taki cielaczek, o. i mieli tą krówkę. No i tam koleżanka tą krówkę miała wyprowadzić na trawkę, tak żeby sobie pojadła. Ta krówka, nie wiem czemu sobie mnie upodobała, w ogóle do mnie od razu podeszła, zaczęła do mnie przytulać głowę, zaczęła mnie obwąchiwać, zaczęła mnie obśliniać. więc całą bluzę, czy tam sweter, nic to było obślinione. Oczywiście ja byłam zachwycona, tak, no krówka, no oczywiście, tak. Ja normalnie jak piesek się zachowywała. Później bardzo y, zainteresowała się moimi tenisówkami i koniec końców zżarła mi sznurówki. No. Z krówkami, o, mam jeszcze jedno wspomnienie, takie, że kiedyś y, było to związane z chłopakiem, który mi się wtedy podobał hmm. aczkolwiek skończyło się to dobrze, że tak powiem a, a, a, a było nieciekawie jakby, widzicie, oni też mieli tam swoje tam krówki i w ogóle no i kiedyś tak poszłam z koleżanką, nie, z jego siostrą poszłam, tak to było, z jego siostrą tam poszliśmy jak on tam, bo nie wiem już co on robi, no ale poszliśmy tam i, i on tam stał, no i tak się zagadałam że wlazłam nogą w jak są krowy i jest taki taki jak mały strumyczek gdzie jest ta nojówka, że coś tam tu spływa? No to generalnie wlazłam do Tonisówką, ale on zamiast wybuchnąć śmiechem albo coś, to szybko poleciał poszlał <śmiech> i mi tego Buda picie wodą zlał. <śmiech> Także tak było to takie, takie romantyczne, prawda, <śmiech> wyprawienie kobiety z, z gównianej sytuacji. <śmiech> Konie oczywiście także były na tej wiosce i nadal wiem z tego co ostatnio zaobserwowałam, że jeszcze tam chyba dwa czy trzy koniki są. Ja miałam okazję i głaskać konia i karmić go i, i w ogóle z ręki. Też takie wspomnienie mam jak takim wozem, taki drewniany wóz, wiecie tam przewożono, że sam jakieś coś na tym. E, sobie jechałam razem e, z koleżanką obok woźnicy i dziadka. No i ten koń tam z przodu. I ten koń miał straszne wiatry. W sensie puszczał bomby. <śmiech> I wtedy podnosił ogon do góry i wtedy ta, e, dziadek koleżanki mówił, uwaga, bomba! I wtedy taki smród. I raz się zdarzyło, tak, że chyba coś mu zaszkodziło, bo jak była ta bomba, to skończyło się w ten sposób, iż dziadek mojej koleżanki był w takiej brązowej kropki. No, także to takie wspomnienie, jeśli chodzi o, o, o koniki, miałam też przyjemność o, je, jechania na koniu, też takie ciekawe, to koniki taki wielki się wtedy wydawał mi, no, także tak, tak koniki tak, są fajne, naprawdę, jestem całkiem inne koniki niż te takie wyścigowe, czy tam jak to się mówi, i takie ujo, do ujeżdżania, te pociągowe są całkiem inne i całkiem inaczej wyglądają i całkiem inaczej się zachowują. Owieczka, owca. Owiec, u mnie nie było. I nie ma nadal. Z owcami? Hmm. Nie, w sumie nigdy nie miałam możliwości pogłaskania i stania koło owcy, chyba, że to było w jakimś zotakim dla dzieci. Ym, ale nie wiem, czy malowcy mi się jakoś kierują z wioską. Może to ma wpływ jakichś filmów angielskich. W ogóle do końca życia chyba będę miała wypaczony obraz owcy przez film czarna owca, angielski, czy jakiś tam, ale. Znaczy, angielski humor, ale z produkcji chyba nie do końca. Ja już nie pamiętam. W pewnym razie był to tak głupi film, oglądałam go z koleżanką po pijąc wino, i gdyby nie to wino, to byśmy nie dotrwały do końca i by nam tak na zasiadło, że nie bym tak to się jak głupie. Yy, no, generalnie tak, taki, taka fabuła o tym, jak to były owce ludojady i zjadały ludzi lub ich tylko gryzły i później ci ludzie zamieniali się w owce, które też chciały jeść ludzi. Nie, no po prostu Mistrzostwo Świata i o tym, jak się facet w owcy zakochał i tam, bo stworzył taką śliczną, no w ogóle, mm, film rewelka, że tak powiem. No, także owieczek nie było, ale owieczki, stąd nie są. Myślę, że każdy z nas gdzieś tam ma wizję, że na wsi musi być owieczka. Osiołek. Osiołka też nie było. Nie było osiołka. Wspomnienia z osiołkiem, jakie mam, chyba takie, że. No, szrek, nie wiem, czy on mi się kojarzy. I ten odgłos charakterystyczny, i, i to, że gdzieś tam, właśnie w jakimś cyrku, w jakimś zoo, było widziane osiołki. I chyba tak, i zdjęcie mojej mamy, jak była mała, miała parę lat, i ma zdjęcie na ośle. I tak śmiesznie jest ubrana, bo to takie moda tamtych czasów. I wiem, że później jej, jej siostra też chyba miała zdjęcie na ośle i wiem, że któraś spadła z tego, ale nie pamiętam, która. Także osiołków nie było, a szkoda, bo osiołki są fajne, tak. O, i jeszcze Kubuś Puchatek mi się goreży z osiołkiem. Ciekawe, czy mam też. KURA Tak, kurek było dużo Kurka mi się kojarzy z tym, że daje jajeczka tak. Kurka mi się kojarzy z tym, że wszędzie sra I że bardzo trzeba uważać, żeby w nie wdepnąć Bo naprawdę wszystko jest paskudzone od, od kurek Kurka, coś, Kojarzy mi się z kurkami też to, że na wsi jak się kupuje jajka To one nie są takie czyste jak się kupuje w sklepie Tylko one są zawsze upoćkane kubkami, piórkami, nie wiem czym jeszcze bo wtedy ponoć dłużej zachowują świeżość. No i takie jajka od kurek wiejskich są całkiem inne niż takie marketowe i mam stały dostęp do takich jajek, mam ma mi załatwia i, i mam jajeczka wioskowe i mówcie co chcę to, ale takie są najlepsze. Tak. I to są takie kurki, które nie są gdzieś tam, nie, nie siedzą ściśnięte, tylko sobie latają gdzie chcą. Czasami nawet na drugim końcu miejscowości potrafi właściciel znaleźć swoją kurę ale są zdrowe, są. są, są, szczęśliwe, bo mogą się grzebać, mogą sobie robić, co chcą. I, I. o, tak. To jeszcze z kurkami się kojarzy. Mm. O, ale to będzie już do kotków się nawiązywało. Zapomniałam takim o tym fakcie. Mianowicie, jak był mały kot, kotka się okociła u którejś tam znamy już nie pamiętam nawet której. Hmm to musiało być bardzo dobry temu, to jeden kocieczek sobie wlazł do kurnika i tak sobie po prostu wlazł, bo tam było ciepło i się położył koło tych jaek, bo były ciepła, Bardzo dawno były zniesione. No i kura się działa na nim, na tym kocie. Jak on chciał wyjść na godzie bałek, chciała go wpychać z powrotem pod siebie, takie to było pocieszne. No, bie nad biedakiem się zlitowali i, i, i wzięli go stamtąd. No Ale co, kurka stwierdziła, no, trudno, jakieś dziwne to dziecko, ale moje, w końcu w moim gnieździe się. Kogut. Fakt faktem, że koguty pieją na wsi, ale nie jest prawdą, że zawsze to robią o świcie. Pieją w różnych momentach i koguty są bardzo waleczne i bojowe i najlepiej, gdy jest tylko jeden kogut na podwórku, będą się biły. Koguty potrafią być złośliwe. Widziałam raz, jak kogut skoczył na chłopczyka i go zaczął dziobać po podwórku. Po nie, bo, bo coś mu się nie spodobało, musiał go przepędzić. Widziałam też jak uciekała dziewczynka przed kogutem. Nie, nigdy kogut chyba nie, nie, nigdy kogut nie zaatakował, ale widziałam je tak i, i, i z bliska i z daleka i no tak. Koguty są fajne, tak. Muszę powiedzieć, że koguty są fajne, poza tym dzięki kogutom mamy kurczaczki, a kurczaczki są słodkie i tak słodko robią. Jak robią kurczaczki, Ćwir, ćwir, ćwir, cip. Właśnie nigdy nie umiałam tego dźwięku wydać i określić. No generalnie się woła cip, cip kury, nie? A gęsi, a, a, a, a kaczki, też taś, taś. Nie wiem czemu. Może ktoś wie? Kurczę. Jakoś nigdy nie udało mi się ustalić, dlaczego się tak robi. Hmm. Interesujące. Jeżeli ktoś wie, to proszę mi powiedzieć, proszę mi uświadomić. Tak. Proszę mi uświadomić tej kwestii. No, generalnie tak, kurczaczki też są fajne. Tak, tak, dzip, dzip. Kaczka. Z kaczkami to było tak, że ja kaczek jako takich to widziałam bardzo niewiele. Takich hodowlanych. Ale widziałam bardzo dużo kaczek, takich dzikich. Ponieważ moja wioska leży jakby nad jeziorem, której widać z okna. Mieszkania mojej mamy. To jak przebywa, przebywając chcąc, nie chcąc nad tym jeziorem, mm, widziałam wiele kaczek. No. I co, jeśli chodzi o kaczki? Jakie wspomnienia z kaczkami mam? O, wiem, że chyba kiedyś mój tata, y, który bardzo robił łowić ryby, y, zarzucił y, ten, no, mędkę i się złapała kaczka i tam jej oddzioba musiał z, razem ze swoim jakimś tam znajomym wyciągać na haczyk i w ogóle Boś stwierdziła, że z robaka. No i musiał ją, w ogóle, nie wiem, jakim cudem oni ją do brzegu przyciągnęli za tego robaka, jak to było dokładnie. No, w każdym razie kiedyś tak było, tak, że kaczka się złapała na haczyk, na robaka. Gęsi, Gęsi było jeszcze mniej niż kaczek. W sumie znałam tylko jedno stado gęsi. I te gęsi się wypasały, jak ja byłam mała, właśnie nad tym jeziorem. Jak my chcieliśmy iść sobie na jezioro, trzeba było iść takie z takiej górki, one tam właśnie były, trzeba było o nich przejść. A te gęsi były dziwne. Czasami nas olewały, a czasami stwierdziły uwaga, intrus. No i kiedy zjewaliśmy przed stadem gęsi, musieliśmy wiedzieć po tej górce, a później przebiec kawałek, w końcu aż wygliśmy do siebie na podwórko, tak jakby nasze przy bloku i tam był trzepak i na ten trzepak skoczyliśmy. Żeby było wejść aż na ten górny, się złapać jak ten górny drążek, czy jak to tam nazwać, bo te gęsi na, mają długie szyje, jak to wiadomo, i nie był problem i takie wytrwałe były, chyba z pół godziny tam były, ale wiecie co jest naj, najlepsze, że y, kilku rodziców to widziało z okien, bo było oczywiście zamieszanie, jakoś żaden nie przyszedł i nie sobie, tych i po prostu ubaw, że my siedzimy na trzepaku, a pod spodem są gęsi, które na nas syczą. Bo gęsi tak syczą i takie dziwne odgłosy wydają generalnie. No tak, te gęsi były białe i, i były bardzo waleczne. I miała i taka starowinka. I ta starowinka jak umarła, tak razem z nią umarły wszystkie gęsi w wiosce. I więcej gęsi nie było. I do tej pory nie ma. Świnia. Świnki były. A i owszem, i nadal są. Jakie są moje wspomnienia ze świnką? O, tak. Kiedyś pamiętam, jak z moją koleżanką ganiałyśmy świnie po polu. Właściwie to były warchlaczki małe. Małe świnki. Prosiaczki, czy jak to nazwiemy. Były one łaciate. Czyli takie biało-czarne. Yy, bo one były w takim jakby końcu i jeden wpadł na genialny pomysł. Jakoś otworzył ten końc i wszystkie uciekły i na pole uciekł. I trzeba było biegać za nimi i się na nie rzucać i łapać. A wtedy one tak przeraźliwie się darły. Jakby co najmniej nie wiem, co im się robiło. Jakże tak, ganiałam świnki małe po polu. Eee, też, jakie wspomniałam ze świnkami, pamiętam, jak kiedyś właśnie do koleżanki przyszłam i dziadek coś robił w kuchni. I czekamy tą koleżankę, bo ona gdzieś tam wracała z mamą skądś. I on do mnie coś smażył na patelni i tak podniósł tą patelnię, tak mi postawił pod nos i się pyta, czy nie chce kawałka. A sobie smażył świński mużdżak. Pamiętam, jak mi się zebrało na wymioty. Pamiętam, jak grzecznie podziękowałam i czym prędzej wyszłam, bo stwierdziłam, że to ja poczekam na koleżankę przed domem. Taka ładna pogoda. Także świnki, tak, tak, jak najbardziej. Niestety mam coś takie smutne, trochę wspomnienia z tego, że właśnie jak te świnki się są to tak się strasznie darły i później jak te świniki opalali, to strasznie śmierdziało. To takie smutniejsze. No, ale zawsze, zawsze, na zawsze, zawsze, na zawsze. Bie. Nak. przewinęliśmy Na zawsze pozostanie do mnie wspomnieniu tego, jak ganiam prosiaczki po polu. Koza. Kozy widziałam, ale nie dotykałam. Ale stałam bardzo blisko kozy i z kozami jest dziwnie, one faktycznie wszystko jedzą. Potrafią zjeść nawet ciuchy nasze, na przykład ściągnąć sobie z sznurka i sobie zjeść kawałek prześcieradła, powiedzmy. Zadziwiające jest, jest ich i nie, że on to wszystko pomyśli, że one nie, nie zdychają o tak sobie, bo zjedzą kawałek czegoś. Tak, kozy potrafią jeść wiele i potrafią wleść wszędzie. Potrafią sobie na przykład skoczyć na budę, psią i sobie tam stać. Albo nawet na drzewo potrafią wchodzić kozy i one są takie śmieszne, takie pocieszne wyglądają trochę głupio, bo mają takie dziwne oczka I, i takie trochę śmieszne są i takie trochę ludzkie z tego wyrazu pyszczka, że tak powiem no i właśnie potrafią też być wredne i, i, i się ten pochylić i tak tymi różkami pogonić no. Tak. no w każdym razie kuski to przede wszystkim to, że potrafią zjeść praktycznie wszystko No i jeszcze powiem o myszkach. Myszki? Myszki najmniejsi, tacy mieszkańcy, najbardziej zna, znaczy z tych najbardziej znanych na, na wsi. Myszek widziałam wiele różnych. Mm, jakoś nigdy nie bałam się myszy, tych polnych czy też niepolnych. Pamiętam, że też u sąsiadki kiedyś były myszy i, i mój tata stawiał tam łapki, ja później te myszki za, za ogonek wynosiłam do śmietnika, bo ona się brzudziła, tego do ręki wziąć. Mm. Jakie już wiecie, przeklaśnięte tym tą łapką. Też pamiętam, jak kiedyś z, z dziewczynami z bloku znalazłyśmy gniazdo myszek. I były takie łysy, takie pełzające, takie, takie małe cosie. się, ale niestety zdechły, bo prawdopodobnie mama mysz została gdzieś tam zabita, czy nie wróciła. Nie wiadomo dlaczego. I, i te myszki tak zdechły. I zrobiłyśmy im pogrzeb, pamiętam, w pudełku. Po kakale bodajże, z tego co kojarzę. No. Także nawet myszki miały pogrzeb, i no. fajne myszki są. O ile nie, nie robią większych szkód, to nie mam nic przeciwko myszkom, byle nie było to szczury, bo szczury jakoś zawsze mi się kojarzyły tak niekoniecznie fajnie. Hmm. Prawdopodobnie dlatego, że w dzieciństwie przeczytałam stosunkowo wcześnie e, książkę Słoneczko gdzie było o tym, jak to ona leżała na tym łóżku, leżała sobie na łóżku dziewczynka i, i szczury, to oni się płaciły po, po łóżku. I Też czytałam jedną książkę, w której tam było, że szczury tam coś się do kogoś dobierały, a jak byłam u mojej babci, to ktoś wspaniałomyślnie powiedział mi historię, jak miałam naprawdę, nie wiem, 6 czy 7 lat o tym, jak to gdzieś, jakiś bezdomny kiedyś właśnie w tej wsi chciał gdzieś się ukryć i się przespać i był taki opuszczony dom i on tam się położył, do, żeby za, usnąć, to była zima, i że odnaleziono go po paru dniach, bo śmierdziało i był zżarty przez szczury tam w jakiejś części. No i to takie... Ugh! No ale dobra. Także myszkom mówi tak, a szczurkom mówi nie. Chyba są szczurki domowe, ale też niekoniecznie mówię im tak. Szczurkom domowym mówię nie wiem. Oczywiście z wioską kojarzy nam się jakiś rolnik, jakiś wioskowy człowieczek z bardziej zamerykanizowany pogląd nam powie, że to farmer, tak, i, i taki sobie, że sobie tam uprawia coś, albo bo, bo generalnie to nie jest tak, że oni i im wszyscy mają zwierzęta i wszyscy mają pole i w ogóle, tylko na przykład niektórzy mają tylko zwierzęta, inni bardziej inwestują w zboże. Są tacy, którzy mają to i to, inni mają warzywa jakieś tam, no ale ten farmer, tak, w pierwszej kolejności też nam się kojarzy z. No i kimże byłby farmer, gdyby nie miał swojego traktora? Czy też traktoru? No, wiecie o co mi chodzi, tak? Traktor. Traktor musi być. I traktorem jechałam i. Nie, znaczy nie miałam możliwości kierować, ale jechałam obok w budzie i jechałam jakby nad kolu. I jechałam przy czepce doczekionej do trak traktorka. I ciągnika, no czy też. Pociągnik. No, czy tam traktor. Whatever. No. Także traktor musi być. No i to takie moje luźne jakieś skojarzenie, jeśli chodzi o wieś. Bardziej takie związane ze zwierzątkami niż, tak jak mówiłam, z tą mentalnością, czy jakimiś tam zwyczajami, jakie ja obserwowałam. Może kiedyś zrobię taki odcinek, w którym opowiem o tym, jak to t, właśnie jakieś różne poglądy, jakieś różne przesądy i, i jakieś tam różne, nie wiem, zwyczaje. Jeszcze nadal na polskiej wsi można spotkać. Także pozdrawiam Was i do usłyszenia.